Nie mów nikomu. To tajemnica. Dwudziesty 21 styczeń 2011. Jestem taka... Mm, zamulona. I w związku z tym, że jestem zamulona, to to nie mam pomysłu na odcinek jak zwykle zresztą. Więc będzie o wszystkim i o niczym. Osoby, które już słuchają jakiś czas, wiedzą, że to u mnie normalne i <śmiech> przywykły. W tle lecą sobie największe przeboje Fila Kolinza. Proszę Państwa. Tak. Leci sobie feel callings. Another day in paradise. Tak. No. Um, cóż mogę powiedzieć? Cóż się takiego działo? Ano sobie byłam u dentysty wczoraj i mi piaskowali zęby i później wszędzie piasek miałam na twarzy i na szyi i za bluzką i na bluzce i poczułam się przez chwilę jak na plaży i jeszcze ta taka u dentysty, ta lampka, taka lampa świeciła normalnie w ogóle, prawie jak na Bał nad Bałtykiem. Mm? Jeszcze woda, bo ten piasek to z wodą pod ciśnieniem się leje, więc szum wody, no naprawdę aż tak, aż tak nawet zrelaksować się można było. <śmiech> No, no czasami mam takie dziwne i głupie skojarzenia. I właśnie jak byłam w tym piaskowaniu, to mi się skojarzyło z plażą i z Bałtykiem. Na zasadzie, że jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. I odnośnie, jak jakoś nie stać na wakacje, może sobie pójść na ten na pieskowanie na piaskowanie w wakacje. I zamiast wyjazdu będzie miał na miastkę. No. Um. Cóż jeszcze ciekawego się działo? Mianowicie działo się to iż, iż, iż, iż książki bo mam czas a później to może być różnie, może nie być czasu na to Tak Poza tym jest u mnie w dalszym ciągu i i... i jak widzicie, nie przeszkadza mi to w nagrywaniu i nawet jej to nie dziwi, że coś takiego robię chyba już przywykła, że ja robię dziwne różne rzeczy i... E, i tak, już się odpuściła cóż, jeszcze wkurza mnie to, że jak człowiek chce coś załatwić, to mu robią pod górkę i się ciągnie choćby z zakupem auta, wszystko wina banku, Ponad są jakieś przetasowania personalne w placówce banku i w związku z tym taki mają wielki problem, żeby zrobić umowę, czy tam podpisać, czy coś, żeby jako w sensie wzięcia kredytu, nie, na samochód, jako współwłaściciel to będzie. No i to jest strasznie wkurzające, bo to już ponad tydzień się ciągnie wielkami jak kurde, no. Mam nadzieję, że zdążą za nim się. Ferie skończą cóż jeszcze. E, mianowicie to, że y, większość osób, które nagrywają, tylko że oni nagrywają podcasty, a to pamiętacie jest audioblog, zmieniają nazwisko, normalnie się przedstawia i w ogóle. Ja nie chcę z nazwiska się przedstawiać z różnych względów i nie chcę nazwiska też umieszczać na swojej stronie. Dlatego jest tylko zdjęcie żebyś tak troszkę wam przybliżyć a chyba o tym już mówiłam czy nie no nieważne w każdym razie sobie jest i nie jestem taka anonimowa całkiem mm. Poza tym, poza tym nie piję kawy i biedny host, który uwielbia Coca-Colę, będzie zawiedziony. No trudno, za to popijam sobie herbatę, a obok mnie stoi sobie bobofrut, etap drugi, po szóstym miesiącu życia. Więc już mogę pić. Hurra! Mogę pić bobofruta. Yeah! No. I... A odnośnie tego, że tam są różne przedziały, nie, że na przykład zabawki od trzeciego roku życia, coś tam od któregoś roku życia, coś tam od 16 roku życia. I się zastanawiam po co to jest, bo tak naprawdę nikt tego nie stosuje. Chyba, że ewentualnie jak się jakiś wypadek stanie, to wtedy oni mają podkładkę, że przecież było już od trzeciego roku życia, że tam coś, nie? No a na przykład na grach niektórych jest od trzeciego roku życia do 99 na przykład. Czyli jak ktoś ma już 100 lat, to już nie może grać w tę grę. Niestety, przykro mi, to jest dyskryminacja. Zdecydowanie tak. Um, poza tym niby w Polsce jest podział na te filmy, nie? Że te kwadraciki, trójkąciki, te inne takie. No i tak, rodzice nawet na to nie patrzą. Dzieciaki tak oglądają, na przykład 14 lat, jak już tam 13 ogląda filmy od 16 ży roku życia, albo i od 18, no, to jest chyba tylko taka, takie właśnie zabezpieczenie w razie co. Tak samo y, rodzice, którzy kupują gry komputerowe dla dzieci. Nigdy nie patrzą na to, że na przykład gra od 18 roku życia czy coś. Bo po co? No. Bo to tylko tak sobie ktoś napisał, nie? Wcale to nie będzie tak, że dziecko mi wyrośnie na terrorystę. Ależ skąd? Wcale nie będzie tak, że będzie później biło inne dzieci. Ależ skąd? Wcale nie będzie tak, że jak synek się ogląda bajek na kartonet, który później w szkole będzie inne dzieci nawalał łopatką po głowie. Ależ skąd? To wcale nie ma wpływu. Do tego tak sobie myślił, wszczepił. Po co to przestrzegać? no ale może tak by było warto się zastanowić może to nie jest wcale takie głupie no właśnie Ym, cóż jeszcze generalnie to sobie jutro jadę chyba znaczy o ile warunki pogodowe będą sprzyjające i se wrócę w niedzielę albo w poniedziałek rano ale prawdopodobnie w niedzielę Dlatego nagrywam dzisiaj, bo nie wiem jak to będzie. I, i, i, i, i jeszcze... Um, nie wiem właściwie co ja chciałam powiedzieć. Znowu zapomniałam. Kurde, nie kupiłam sobie tego na sklerozy. Przypomnijcie mi jak to się nazywa, co ja kupię. <śmiech> sobie zapiszę. Przypomnienie w telefonie, co by nie zapomnieć. No właśnie. Em, em, em, em, o, dzisiaj robię bardzo bardzo twórcze rzeczy, na przykład pranie, tak. włożenie wszystkiego do pralki, włączenie programu, to jest bardzo kreatywne zajęcie. Naprawdę. I, I jeszcze, a tak, papa mi napisał, że co ja mam do jaka tam melodia, nic nie mam do jaka tam melodia, że sami nawet to oglądam. Ale chodziło mi o taki pakiet, że zaczyna się tam, nie wiem, klanem, czy tam modą na sukces, czy czymś i się kończy dopiero właśnie przez te wszystkie seriale. I właśnie mama mnie podsłuchuje. Słucham cię, kobieto. Co chciałaś? Tak, macham mi palcem w szparze między drzwiami. No. Tak, interesuje się, cóż ja tu wyprawiam. Po oczywiście co nagrywam. No. Yy, I o czym to ja mówiłam? A, no i zaczyna się ta moda na słuchce później właśnie za lady między innymi. Później są te wszystkie barwy szczęścia i to inne i się kończy tam moda jest drugie, czy o którejś, i o to mi chodziło. Tak, ja pojedynczo do żadnych z tych rzeczy, z żadnej z tych rzeczy nic nie mam, bo w sumie nie oglądam, nie wiem o czym to jest, może to i fajne. Niech sobie oglądają ci, co lubią. No. Ale żeby nie było tak, iż nie spędzam czasu z moją rodzicielką, to gdy ona ogląda sobie seriale, ja sobie czytam książkę. W tym samym pomieszczeniu, of course. I tak. To sprawia takie, taką namiastkę <grywania> spędzenia czasu razem. <grywania> tak. Dokładnie. A w ogóle to znowu mi się chce kawy. Jestem... Kawocholiczką i show me the coffee tak tak tak ale to jest niepokojące że tak się od kawy uzależniłam no cóż życie poza tym wniosku, że mam zbyt mało różnych bodźców stymulujących mój jakże cudowny rozwinięty i wspaniały umysł i coś by trzeba było robić i chyba sobie zaczyna się znowu słówek z angielskiego uczyć, hiszpańskiego, wiem, że o czym kiedyś ale tym razem chyba tak na serio bo samo czytanie książek w sobie no tak, książki, które mam jakiś przekaz i które chcę zrozumieć, że tak powiem co z nich wyjąć, to czytam tak w normalnym tempie, ale takie książki, wiecie jakieś opowieści powieści właściwie, takie obyczajowe no to się łyka i tyle, nie? no i tak niewiele człowiek z tego tak naprawdę wynosi dlatego, że się trochę tam zrelaksuje więc potrzebuję trochę więcej bodźców których może mi dostarczyć na przykład jakaś dyskusja, jakaś rozmowa albo uczenie się czegoś nowego. Hmm, uh -huh. Też mam niecny plan, żeby od poniedziałku zacząć sobie codziennie po troszku medytować. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm, hmm. No. I co jeszcze? I tak. I też jeden słuchacz coś mówił o tym, żebym nagrała. O tym, miał radzić sobie ze stresem. Ja sama ze stresem sobie nie bardzo radzę swoim. Ale o tym już mówiłam, nie? Chyba. A może nie. No nieważne. W każdym razie no myślę cały czas o tym odcinku, ale no. To by było tylko takie od odwzorowanie tego, co gdzieś tam przeczytałam bo sama nie stosuję, że tak powiem i sama sobie nie radzę, więc takie to będzie trochę na zasadzie równie dobrze można sobie ściągnąć coś z internetu, poczytać, nie? No chyba, że ktoś tak lubi, jak ja mówię, tak mnie uwielbia, że, że po prostu chciałby, aby to było mówione moim głosem i moim jedynym i niepowtarzalnym i cudownym i najlepszym i najcudowniejszym stylu. No to chyba, że tak, no. To wtedy mogę się zastanowić. <głosy> No, cóż jeszcze mogę rzec, mogę powiedzieć i już, przyjrzałam się dzisiaj mojej szafie, w sensie no części szafowej, że tak powiem, I do wniosku, że mam same ciemne ubrania i coś by trzeba było z tym zrobić. Znaczy mam kolorowe dodatki, na przykład szalik, albo rękawiczki, albo buty, chociaż nie do końca. Albo tam jakąś broszkę, kolczyki czy coś. Ale tak samo ciuchy z siebie to jest praktycznie czerń, granat, jakiś brąz się tam gdzieś znajdzie. No. I trzeba by coś z tym zrobić. Ale to tak na wiosnę. Bo na razie to. A nie, przepraszam, mam wiosenny płaszcz czerwony. Haha, ha. taki jak makowa panienka. <śmiech> Czego ona to miała? No. Taki obutnie czerwony. No, no. Widać mnie z daleka. Nawet jak się zgubię. A mam tendencję do gubienia się nią I to nie tylko na drodze i to nie tylko w terenie, ale także w własnych myślach. I na przykład coś powiedzieć i zaczynam mówić i już w połowie nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Znaczy w sensie moje myśli za szybko sobie idą dalej i gubię wątek. I często jest tak, że coś powiem. Później drugie moje zdanie to jest jakbym opowiadała komuś film, powiedziała pierwszą scenę, a później już tam w trzy filmu ominęła i następny powiedziała. To czasami tak jest, jak się ze mną rozmawia. No. Poza tym, cóż jeszcze, poza tym dużo pytań zadaję ludzie. Mówię wam, zadaję za dużo pytań i za bardzo ciekawska jestem i lubię się czasami kłócić z przekory, znaczy kłócić, dyskutować z przekory i droczyć się z ludźmi i w ogóle. I to też chyba nie do końca jest takie fajne, ale w sumie przynajmniej jestem sobą, co nie? No... Bo jak to, jak to było, czekajcie, lepiej być, yy, lepiej być yy, niepowtarzalną wersją samego siebie niż idealną kopią kogoś innego, czy jakoś tak, nie? No bo jeżeli za bardzo, nawet jeżeli ktoś jest naszym idolem i za bardzo się do niego podobnimy, to będzie kijowo. Ale o tym też już mówiłam i wychodzi na to już o wszystkim mówiłam, więc o czym ja mówić, jak ja już o wszystkim mówiłam? To jest normalnie... W straszne. Już o wszystkim była mowa. No. Kłamstwo. Tak właśnie. No. A w ogóle nie wiem czemu na przykład mój umysł mi zaskakuje, bo teraz mi się przypomniało to, jak jedna dziewczyna ode mnie z grupy na studiach poszła do baru męcznego i zamówiła sobie gulasz i w tym gulaszu był kawałek żuchwy świniaka. Z zębami. No i weźcie skumajcie mój mózg, znaczy mój umysł, jak on dziwnie działa. <głosy> rzeczy za mi nie, nie, nie troszkę jakieś dziwne rzeczy mi przychodzą do głowy. <głosy> naprawdę jest niepokojące. Jakby ktoś tak mnie przebadał, tak serio, serio, to by mogło być, wyjść jakieś naprawdę dziwne rzeczy. <głosy> nie, no to jest po prostu mistrzostwo świata. No boję, to mi następne przyjdzie do głowy. Dobra, co jeszcze chciałam powiedzieć? Um, znaczy nie, w ogóle mówienie, co jeszcze chciałam powiedzieć jest w, w moim przypadku całkowicie nieuzasadnione, bo ja nigdy nie wiem, co chcę powiedzieć i to się samo mówi. No. Tak. Zdecydowanie tak. Um, um, um, um, um. Cóż, cóż, cóż, cóż, cóż. O! Właśnie. Bo w ogóle, jeśli chodzi o te gwiazdy różne itp. W sensie naszych celebrytów kochanych to i tak te inne idole i te mam talenty i te inne, no tak sobie myślę, że jak to jest, że zazwyczaj ten, kto nie wygrał, robi większą karierę, niż ten, kto wygrał. To jest bardzo zaskakujące. Może chodzi o to, że wszyscy tak naprawdę wiedzą, że ten, który przegrał, zrobi i tak większą karierę, więc yy, i że mu się uda, jak nie wygra, więc dlatego głosują na tamtego, który ma mniejsze szanse, żeby mu to wynagrodzić, czy... O co Kaman. Nie wiem. Takie to jest dziwne zjawisko. Num. Hmm. No. Hmm. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że tak się zastanawiam, sobie tu wakacje robić. Wiem, że jeszcze do wakacji jest daleko, ale przez to, że myślę o wakacjach, to wydaje mi się bliższe. I tak jakoś lepiej znoszę tą pogodę. Bo znowu śnieg spadł. I znowu jest kijowo. Bo tak jest na zmianę. Błoto, ślizgawka. Błoto, ślizgawka. Błoto, ślizgawka. I przez to mnie łeb na pieprza I przez to czuję się taka do... No kijowo. I przez to tak generalnie jestem taka marudna i w ogóle nawet kawa mi humoru nie poprawi, znaczy poprawia mi humor, ale w sensie tak poczucie takie kijowate a no w ogóle to sobie biorę leki na zwiotczenie, mięśnie yeah! no i to po to, żeby te mięśnie które tam są napięte i ucisk jest, i w ogóle się rozróżniły i żeby nie bolało haha, sprytny, dasz. ale nie wolno przedawkować, bo wtedy mogą całkiem ten tego i można kiputnąć sobie no um. i co jeszcze chciałam powiedzieć o na przykład a propos tego jaki mój mózg jest dziwny teraz przypomniała mi się jedna historia bo y, znała mi mojej mamy y, mają tam dzieci w ogóle no wiadomo nie no i był sobie ten ojciec ze swoim bratem i mały synek no i ten Ojciec się pyta tego wujka, tak? Bo tam nie mogli znaleźć śrubokrętu. No gdzie ten śrubokręt? Gdzie go położyłeś? I tam kurwa dosta śrubokręt. To oczywiście przy dziecku, nie? I tak się gadają, gadają, gadają, a ten mały tak stoi, tak się patrzy, patrzy, coraz większe te oczy ma. I takim przestraszonym głosem mówi: Ja nie zajebał. No, i to świadczy o tym, jak to, jak my się wyrażamy, ma wpływ na to, jakiego języka używają nasze dzieci. Bo to jest piękne, kiedy na przykład przychodzi taka matka, powiedzmy do przedszkola i mówi się jej, że dziecko przeklina, że używa niekulturalnych słów. A matka mówi, no kurwa, ja nie wiem, gdzie on się tego nauczył. No, ja nie wiem, naprawdę, ja pierdolę, co ja teraz pocznę. No. Tak. To jest piękne. Za każdym razem mnie to po prostu powala na opadki. Cóż jeszcze. Nie wiem, czy o tym mówiłam. Wiecie co, ja muszę sobie robić notatki? Tak, o tym, co mówiłam, o tym, co nie. Wy sami lepiej wiecie, o czym ja mówiłam, a ja nie pamiętam. Ale już o tym też mówiłam, chyba. No, ale do czego zmierzam, że były badania robione, że ludzie inteligentni, czy w sensie o dużej inteligencji, bardzo dużej, nie tej przeciętnej, częściej sięgają po alkohol. Aha, co wy na to? Czyli wynikałoby z tego, że, to, że alkoholicy są cholernie inteligentni? Być może, być może, nie wiem, może dalej jakieś te badania robią, bo to było na zasadzie, że te dzieci, które tam ile, jak ileś tam lat miały, wyszło tak, że są super inteligentni, później się sprawdzało, co ileś lat, co się z nimi dzieje, do tych, których wskaźnik inteligencji był większy, częściej sięgały po alkohol niż te, które były mniej kumate. No, więc to może to czymś świadczy, ale o czym to zostawiam już w waszej inwencji twórczej. No. Um, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Tak, myślę, że kiedyś zrobię odcinek na zasadzie, że moje myśli se płyną własnym tropem i za czym z tego wyjdzie. Jeżeli będę kontrolować tego, co mówię całkowicie. O podawać wam jakieś skojarzenia, które przychodzą do głowy. Zaraz muszę się napić. Znaczy nie tyle skojarzenia, co jakieś wątki myślowe. No. Ehm.. Um. Cóż, tuf, tuf, tuf. a właśnie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że irytuje mnie jedna rzecz. Nie to, że ciągle narzekam, ale to jest akurat wkurzające, że czemu ja, skoro ja mam konto w banku i skoro jest oddział tego banku, w sensie taka agencja, gdzie można pobrać pieniądze, różni się od bankomatu tylko tym, że siedzi pani, która to wszystko wprowadza, biorą mi prowizję za to, że pobieram od nich pieniądze. Ja... Będąc klientem ich banku, mając konto w ich banku, oni pobierają prowizję mi to. Nie kumam tego. A to mam najbliżej, bo bankomatu mam dużo, dużo dalej. Nie wiem, myślałam o tym, żeby zmienić konto w ogóle, żeby bank zmienić, ale już mówiłam, że to z różnych przyczyn tego nie zrobię. Albo i nie mówiłam, no w sensie tak wyszło kiedyś tam i już... na no, tym. Mam też tam założoną taką lokatę, jedną, więc na razie nie mogę sobie z tym, ten żeby procent tam nie ten nie przepadł. No, więc na razie będę się męczyć jeszcze. Ale tak zaczynam się poważnie zastanawiać nad zmianą, bo to mnie wpienia i wpienia mi to, że jak robię przelew sobie interneto internetowo, to mi pobierają kurde prowizje od każdego przelewu, tam pieniądze proszę. No, a ja dość często robię przelewy, bo na przykład też, no ale ja lubię kupować. Nie tylko sobie. I za każdym razem te 50 groszy idzie. I to jest irritating. No. Ale może, może teraz jest coraz więcej nowych banków się pojawia i w ogóle to może to zmienią, bo klienci zaczną od nich uciekać. To może się zastanowią, że, że tak by wypadało iść z postępem, co nie? No. I zaprowadzę niego, to też płacę. Ha. I nawet płacę za kartę kredytową. Ha. No i się wydało, że mam kartę kredytową. Tak, mam, ale na szczęście to jest taka karta kredytowa, którą nie mogę płacić przez internet. Dlaczego na szczęście? Dlatego, że nie ma tak, że jak mi się coś bardzo spodoba w internecie, to sobie to kupię, mimo, że nie mam kasy na koncie. No. Um, ta karta płatnicza służy do płacenia za paliwo. Karta kredytowa w sensie. I jeżeli już jest mało pieniążków na koncie, to wtedy, że na koniec tam miesiąca można sobie jakieś zakupy zrobić w margacie. A nie do jakichś tam dziwnych przyjemności. No właśnie. Mm. Poza tym, poza tym, mogę jeszcze powiedzieć, że zastanawiam się, kto jest, że ja nie nagrywam jakichś super fajnych rzeczy, aby tego słuchać. Znaczy, w sensie, o co mi chodzi? Że nie ma jakiegoś takiego tematycznego czegoś. Nie mówię jakoś tam super sensownie. Nie mówię jakoś super logicznie. Nie przedstawiam jakichś fajnych odkryć. Nie, nie dzielę się jakimiś super przemyślanymi spostrzeżeniami. I nie mam jakichś super efektów dźwiękowych. I jakaś taka jestem, no... Zwykła i, i ostatnio coraz mniej mam do powiedzenia, więc pieprzę głupoty. A wy mimo to słuchacie. Nie, to jest dla mnie naprawdę Mistrzostwo Świata. Tyle czoła. Nieźli z was Naprawdę. To już jest hardcore. <laughs> Serio. <laughs> nie, myślę, że po prostu muszę ym, nagrywać wtedy, kiedy mój umysł jest jakoś taki jarzący, a nie kiedy jestem taka rozkojarzona i taka, taka ziewająca i w ogóle, bo to wtedy dziwne jakieś chodzki klocki z tego wychodzą. Um, tak sobie myślę. Poza tym co o właśnie mam książkę Angelologia. Kupiłam jest powieść, którą napisała taka babka. Jest to jej pierwsza powieść i ona już jest na szczycie Timesa. i i ja przeczytam. Jest gruba, bo ma 50 stron. Ale tematyka zapowiada się ciekawie. A w ogóle to się kręcę na krześle, nie wiem, czy to będzie słychać. Jeśli trzęsy jak. nie wiem co, jak króliczek Diurasela. Ho, ha. Ho, ho. Wiem, że zaraz będziecie mieć różne zimne skojarzenia, ale to nie jest to, co Wy myślicie, bo ja tego czegoś nie mam i nigdy nie używałam. Może kiedyś sobie kupię, jak już na starość będę mieć. Będzie ostateczna deska ratunku, to może sobie kupię i wtedy może faktycznie będzie na baterii Duracella, chociaż teraz ostatnio yy, chyba już jest na a, te, na takie baterie jak telefon, że się ładuje, podłącza się, ładuje i ten, i później wibruje sobie ileś tam czasu. A niedługo może na baterie słoneczne, też tak może być. No i akurat jakby, kurczę, Phil Collins wiedział, że teraz musi być Easy Lover, no i co? Właśnie, to jest taki easy level. Taki prosty w obsłudze. Wystarczy bateryjka. Do szczęścia. <głosy> nie no, teraz coś trochę zagalopowałam. Patrzcie, mogą tego słuchać dzieci. Właśnie, chociaż nie, dzieci nie powinny słuchać takich rzeczy. W sensie w ogóle mieć do internetu, tak. Nie no, przeginam. Wiem. Chciałam powiedzieć, przeginam pałę, ale to byście znowu źle interpretowali. Znaczy co niektórzy z was. I znowu będzie rzecz o jak się gadam, kurde, no, a miałam się pilnować, no. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powinnam chyba nagrywać, później to wszystko y, słuchać sobie kilka razy, analizować, wyrzucać niewłaściwe rzeczy, ale to wtedy by było tylko tak. Twu, 21 września 2011. To by było na tyle do usłyszenia. A nie, jeszcze by zostało pozdrowienia dla rzuczków, nosków i innych. I, y, innych słuchaczy? Nie. I innych co innych? Innych pająków? Brzdonków? Połzaczków? Whatever. No. Tak. I... I... I to by było chyba wskazane nawet. Bo to jest tak, ja coś nagram. Nie pamiętam co nagrałam. Więc jak robię opis i wrzucam to na stronę, to muszę tego przesłuchać, żeby wiedzieć, o czym była mowa. I jak tego słucham, to później się zastanawiam, po jaką cholerę to w ogóle mówiłam i po jaką cholerę ja to nagrałam. Ale jako, że mi się nie chce nagrywać drugi raz bez tym lanie śmierdzącym, a o czym doskonale wiecie, to w związku z tym to wrzucam. I później jest, że to jest takie właśnie dziwne, nieprofesjonalne i że nie słuchałem tego rzesze, tłum w ogóle tylko kilka osób, ale chwała im za to i nigdy nie zostanę do i w folii nigdy nie powiedzą o mnie. Ach, słuchajcie wszyscy. To jest po prostu... To jest nektar. To jest sama kwintesencja cudowności. To jest orgazm oralny dla naszych uszu. Ha! Nie, nie powiedzą tak. Nigdy nie powiedzą. Właśnie. Ale wiecie co? Jakoś mnie to nie rusza. <głosy> I mi to nie robi. I jakoś nie ublewam nad tym. No bo... Nie wiem. Dla mnie... Przepraszam wszystkich, którzy nagrywają podcastofon, ale dla mnie to nie jest jakąś taką. jakimś takim głosem ludu. To jest całkowicie subiektywne. To jest subiektywna ocena jednej lub tam dwóch osób. Ha, właśnie. I zresztą nie zawsze się z wami zgadzam. No, tak dla zasady, a co? <laughs> tak, a właśnie w podcastofonie poprzednim, znaczy nie tym, który wyjdzie dzisiaj, tylko tym wcześniejszym, była mowa o tym, iż ja nie jadę na ten spotkanie podcasterów, bo się boję, że mnie wrzucą do wody. Nie o to chodziło, chodziło o to, że jak ja bym wyległa na plażę, czy tam gdzieś, nie daj Boże w stroju kąpielowym, to przyjechałoby Greenpeace i by chcieli mi wrócić z powrotem do morza, jako iż walenie orki i te wszystkie inne tam morsy, bez wody, to może być kiepsko, nie? No, o to mi chodziło. Tak. A tak naprawdę, czy będę, czy mi nie będzie, to jeszcze nie wiem, bo jest za szybko, abym mogła coś powiedzieć na ten temat. No. Zastanowię się i wtedy, kiedy trzeba będzie się zdeklarować ostatecznie, to wtedy się zdeklaruję. O. Tak, właśnie. No. W ogóle to czuję ucisk na mózg. W sensie głowa mi boli. I taki tak stanący był jakby takim nosem, wypłynął takie. Blu, blu. No. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, o, słuchajcie, że sobie od razu do czasu taką stronę. Teraz zrobię brzutką reklamę. Porno demotywatory. I jak tam patrzę, czym się panowie zachwycają. I patrzę, jakie tam są zdjęcia umieszczane. To się nie dziwię, że większość kobiet ma kompleksy. No. Jeśli takich panienek sobie szukacie, no to fajnie. Cool. Powodzenia. Ja. No, dobra. Yy, co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć jeszcze to, że... Eee, że... A tak, że chciałabym sobie nagrać z kimś ze słuchaczy ten odcinek. Znaczy w sensie, żebyśmy sobie porozmawiali i żeby to osoba pozwoliła to nagrać. To było takie fajne. Jeśli ktoś się chętny, to wiecie, gdzie się zgłosić. A jeżeli nie jesteście chętni, to będę sobie sama nagrywać. O, i tyle. Albo Kacha niech nagra coś. Właśnie, na innych niech Kacha nagra, bo się dopomina i dopomina, i się dopominąć nie może. Poza tym też się dopomina, żeby w końcu nagrać wideo jakieś, czy coś. To ja jej mówię, że zobaczymy, bo że na razie to nie ma zbytnio co, jak, z czym, dlaczego, po co i w ogóle, ale ona jest taka głupia uparta i w ogóle taka trochę eksibicjonistka, z niej, wiecie i zawsze muszę ją stopować, bo to takie aż jest niewyżyte, no tak, więc myślę, że że już dość tego nędznego odcinka im się bardziej przykładać do następnych obiecuję, obiecuję, obiecuję, że się postaram, ale główna prawda się nie postaram wyjdzie jak zawsze <grym> zresztą, kto słucha, ten wie, jak u mnie jest prawda? no no to dobra, to, to, to dzisiaj na tyle i, i, i pewnie coś dopiero w niedzielę nagram, tak myślę, albo w poniedziałek. No, a w ogóle to muszę zrobić sobie jakąś przerwę, z jakichś czas, żebyście mogli się stęsknić za mną, żebyście docenili, prawda, co macie, a nie zawsze doceniacie. A jak? No właśnie, bo jak nie, to będzie z wami źle. Tak. No dobra, to pozdrawiam tych, co zawsze wiecie sami, co już nad tym muszę mówić i i do usłyszenia.